Zagadka dwunasta. Czyli kto przebił dmuchaną piłkę? Po czym poznać detektywa na plaży? No oczywiście po lupie. Detektyw pozytywka nie rozstaje się z nią nawet wówczas, gdy idzie popływać. Tym bardziej, że lupę można przecież wykorzystać na różne sposoby. Po pierwsze, lupa jest świetna do odpychania pływających tu i ówdzie medus. Po drugie... Oglądane przez nią szprotki wyglądają jak rekiny, a co za tym idzie, każda kąpiel zamienia się w niezwykłą, ekscytującą przygodę. Po trzecie, w razie potrzeby, lupa z powodzeniem zastępuje wiosło. Detektyw Pozytywka uwielbia, siedząc w dmuchanym ratunkowym kole, wiosłować za wzięcie raz w jedną, raz w drugą stronę. Kręci się wtedy, jakby jeździł na karuzeli i ma z tego masę uciechy. Jest jeszcze jeden powód, dla którego detektyw pozytywka nie rozstaje się z lupą nawet na plaży. Otóż dzięki lupie wszyscy wiedzą, że detektyw pozytywka to prawdziwy detektyw. No, może nie wszyscy. Dorośli uważają, że detektyw pozytywka jest po prostu szurnięty. Ale za to dzieci nie mają żadnych wątpliwości. Detektyw pozytywka to detektyw i już. Dlatego, gdy tylko coś się dzieje, natychmiast do niego lecą. Tak było i tym razem. — Mam dla pana zadanie — szepnął mały chłopiec, podchodząc do grajdołu, w którym smażył się detektyw Pozytywka. — Trzeba złapać groźnego, złośliwego przestępcę. Detektyw Pozytywka otworzył oko i spojrzał z ciekawością na chłopca. Groźny, złośliwy przestępca. To coś w sam raz dla niego. Nie wiadomo, jak wygląda, szeptał chłopiec, rozglądając się trwożliwie na boki. Możliwe, że jest niewidzialny. Podkrada się ukradkiem i przebija dmuchane zabawki. Koła, baseniki, wszystko. Przebił mi już dwie piłki. O, widzi pan, tata musiał kupić trzecią. Detektyw Pozytywka zerknął na grubego pana, który człapiąc właśnie po plaży nadmuchiwał kolorową piłkę. Był spocony i czerwony. Chyba nie powinien już dłużej przebywać na słońcu. Złapie go pan? Chłopiec spojrzał na detektywa Pozytywkę z nadzieją. Tata na pewno nie kupi mi czwartej piłki. Detektyw Pozytywka usiadł i rozejrzał się uważnie. Gruby pan zdążył położyć się na kocu? Przy nim leżała napompowana piłka. Wokół panował radosny harmider. Aż nie chciało się wierzyć, że gdzieś tu czai się przestępca. A jednak. Detektyw Pozytywka zmarszczył brwi. Coś zaczęło mu krążyć po głowie. I wtedy... Puff! Huknęło nagle jego koło ratunkowe. On tu gdzieś jest! Wrzasnął chłopiec. Trzeba go aresztować! Ale detektyw Pozytywka nie ruszył się z miejsca. Westchnął tylko i ze smutkiem spojrzał na sflaczałe koło. A potem sięgnął po lupę, żeby lepiej przyjrzeć się pęknięciu. Musiałbym aresztować słońce, mruknął po chwili. Co? zdziwił się chłopiec. Słońce! Powtórzył detektyw Pozytywka. To sprawka słońca. Chłopiec otworzył ze zdumienia usta. Przez sekundę miał wrażenie, że detektyw Pozytywka zwariował. Jednak detektyw Pozytywka nie mylił się i tym razem. Jak sądzisz? Dlaczego detektyw Pozytywka uważa, że to słońce jest tajemniczym przestępcą, który przebija dmuchane zabawki na plaży?